Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45. Autopromocja. Dwójka jest też na miejscu rządu. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła 15. To słucha, nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Chawryluk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Niniejszym otwieram 401 posiedzenie Płytowego Trybunału Dwójki, czyli właśnie rozpoczynamy piątą setkę naszych spotkań. Dziś... Smyczkowcy górą, bowiem na naszych pulpitach pierwszy kwartet Laosza Janaczka, zainspirowany sonatą krojcerowską Lwa Tołstoja. Kłaniam się jurorom. Bardzo proszę w ławach jurorskich dwóch debiutantów. Marcin Markowicz. Dzień dobry. Skrzypek, koncertmistrz Polskiej Orkiestry Radiowej, założyciel kwartetu Lutosławskiego, w którym cały czas grasz. Gra. Mhm, w wolnych chwilach pedagog i kompozytor. Tak. Świetnie. Wojciech Koprowski. Dzień dobry. Skrzypek, pedagog przez lata związany z Mecore String Quartet. I Marek Czech, ów, weteran naszych spotkań. Dzień dobry. Dodam, altowiolista, pedagog obecnie gra w kwartecie primavista. Marku, proszę Cię dzisiaj o pomoc. Marcin z Wojtkiem debiutują. Jeśli będą mieli jakieś pytania i wątpliwości, wspieraj mnie. Już słyszę te wątpliwości, dlaczego słuchamy tak krótkich części, dlaczego nie ma tych najlepszych nagrań, to takie pytania z reguły się pojawiają. Sekretarzem obrad jest Monika Zając. Uprzedzam od razu wasze pierwsze pytanie. Dlaczego dziś słuchamy pierwszego kwartetu smyczkowego Losza Janaczka? Oczywiście, bo to genialna muzyka, to jasne, ale także, bo drugi już się pojawił. Było to dokładnie 9 listopada 2019 roku w 183 Trybunale. No, dosyć dawno. Miałem na myśli nieszczęśliwą kobietę cierpiącą, sponiewieraną, godną pożałowania, taką, jaką wielki pisarz rosyjski opisał w sonacie krojcerowskiej. Tak Leosz Janaczek donosił swojej wielkiej miłości Kamili Sztoslowej w październiku 1924 roku, wyjaśniając inspirację nowelą Lwa Stoja, zatytułowaną właśnie Sonata krojcerowska. To przypomnę opowieść, którą snuje Wasili Poznyszew, oskarżony o zabójstwo własnej żony i uniewinniony, gdy sąd uznał, że działał w obronie własnego honoru. Sonata krojcerowska Beethovena pełni w tym tekście bardzo ważną rolę. To ona łączy żonę bohatera z poznanym skrzypkiem truchaczewskim, ale także ma wymiar, powiedziałbym, symboliczny. Wzmaga także uczucia bohatera. Nawiązanie Janaczka do Tołstoja, pośrednio także do Beethovena, otwiera całą paletę skojarzeń i inspiracji. Kwartet y, oczywiście opatrzony jest ewidentnie programem pozamuzycznym. Zresztą drugi kwartet Janaczka zatytułowany Listy Miłosne, czy też Listy Intymne również. Marku, czy to oznacza, że grając Janaczka, czy słuchając go, powinniśmy odczytywać kwartet poprzez pryzmat tego programu, czy to tylko jedna z możliwych sugestii i drugi interpretacji? Ja myślę, że kompozytor tutaj tak sprawnie y, tą przestrzeń opowieści dzieli na te motywy i zmagające się nastroje, że chyba nawet nie musimy zaglądać do tego, co zainspirowało kompozytora, bo muzyka sama niesie za sobą opowieść. To jest tak naprawdę mieszanina ścierających się emocji, bardzo gwałtownie zmieniające się nastroje od głębokiej liryki po wielki dramatyzm, rozpacz, napięcia, także myślę, że kompozytor swoimi własnymi dźwiękami bardzo czytelnie opowiada nam tą historię. Wojtku, a ile tego dramatu z historii Tołstoja i może także ile tego samego Beethovena odnajdujesz w pierwszym kwartecie Janaczka? To jest ciekawe, że to dzieło jest zupełnie autonomiczne. To znaczy, My znamy ten kontekst, my znamy te dzieła, ale moim zdaniem siłą jest spójność tego komunikatu Janaczka i mi bardziej dużo przemawia ta treść pozamuzyczna niż bezpośrednie cytaty tam przetworzone w wolnej części. One są i to jest muzykologicznie ciekawe, myślę, dla każdego wykonawcy. Natomiast to, co mówił Marek, ta muzyka sama w sobie jest tak sugestywna i, i te portrety psychologiczne, nazwijmy to motywów poszczególnych, są tak czy psychologiczny jest tak sugestywny, że to moim zdaniem odgrywa pierwszą rolę jakby przy, przy poznawaniu i interpretacji tego dzieła. Do napisania kwartetu namówili ponoć kompozytora muzycy słynnego kwartetu czeskiego, założonego w 1891 roku, prowadzonego przez Józefa Suka, którego żoną była, dodajmy, córka Dworzaka. Kompozycja powstała dość szybko, Między 13 a 28 października 1923 roku. Premierę miała 17 października 1924 roku w Pradze. Drugi kwartet powstał no, niemal zaraz później. To jest rok 1928. Marcinie, czy te dwa kwartety Janaczka tworzą według ciebie jakiś odrębny świat dźwiękowy? Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy odrębne uniwersum. Czy są osobne, czy jednak gdzieś dialogują z tym, co działo się w muzyce kameralnej tamtych czasów. No bo w latach dwudziestych, dwudziestego wieku mieliśmy jednak taki muzyczny tygiel. Działo się rzeczywiście bardzo wiele. Tak, natomiast ja dokładnie pamiętam, wracając w ogóle do tego, co Mark z Wojtkiem powiedzieli. Ja pamiętam dokładnie pierwszy raz, kiedy usłyszałem właśnie pierwszy kwartet Janaczka i to był pierwszy utwór w ogóle Janaczka, jaki słyszałem. I uderzyło mnie coś takiego i wydaje mi się nawet dzisiaj, że to jest odważy się to powiedzieć, pierwszy utwór muzyczny o tak bardzo silnym ładunku emocjonalnym zamkniętym w tak małej w sumie formie. To nie jest utwór na orkiestrę, gdzie można wiadomo przekoloryzować wszystko. A tutaj on jakoś mistrzowsko zrobił to, że kwarty smyczkowy cztery instrumenty jakby opowiadają o całej skali uczuć ludzkich, bardzo dramatycznych, znając właśnie Tołstoja i czytając tego Toustoja. Jednak inaczej się moim zdaniem spogląda na ten utwór. Warto przeczytać tu stoja przed zagraniem kwartetu. Na Co się jest... zmienia? Co się zmienia? Mm -hmm. Wydaje mi się, że można odważniej patrzeć na niego, bo jak patrzymy na nuty i jest crescendo, jest forte z akcentem, to jednak inaczej się to odczytuje moim zdaniem, gdy się przeczyta, o czym jest to forte i o czym jest ten akcent i o czym jest ten motyw. I wtedy można go przerysować, tak jak Janaczek przerysowywał muzykę, bo ta muzyka jest przerysowana. Jest, Na jest, pewno wtedy doskonale rozumiemy tą szarpaninę emocji. Dokładnie. Jakby... Przecież tu jest co chwila, w sensie forma nie ma znaczenia. To jest jakby walka różnych stanów psychiczno-emocjonalnych, które jeden wskakuje z w drugi i to jest tak bardzo niespokojne, że ja pamiętam, że to się nawet ciężko gra, w sensie trzeba się nieźle opanować, ja pamiętam, że myśmy to parę razy grali z kwartetem i trzeba naprawdę chłodnicę taką mieć w głowie, żeby się nie dać ponieść muzyce. A z drugiej strony, właśnie to co mówiłem na samym początku, Trzeba mieć to na uwadze, do czego jest ten akcent potrzebny, do czego jest to 3P potrzebne, do czego sulponticello. I wtedy wydaje mi się, że człowiek staje się odważniejszy po przeczytaniu lektury, odważniejszy w tym muzycznym świecie zamkniętym przez Janaczka. A generalnie w ogóle jak spojrzę na Janaczka, to jest to trochę inny świat. I tu nawiązując do twojego pytania, to wszystko jest zamknięte w świecie bardzo intymnym, bardzo gdzieś tam nie wiem, czy introwertyczny, bo to jest po prostu przecież też wywalane wszystko na zewnątrz. Ten kwartet jak wulkan jest, ale nie wiem, nie jest to dla mnie chyba takie istotne. Po prostu Janaczka utwory wszystkie są tak niesamowite i to jest tak odrębny muzyczny świat. Myśmy też takiego mieli trochę, Karola Szymanowskiego. Ja właśnie słuchając Janaczka miałem takie bardzo częste skojarzenia z Szymanowskim, a jeszcze tutaj może nawiązując do pytania obydwa kwartety są inne powiedzmy, no, mamy to poczucie, że wypływały spod ręki Janaczka, ale one jakby zatapiają się w różnych y, uczuciach i y, w różnych intymnościach. O ile właśnie ten pierwszy jest taki spazmatyczny, taki porwany, taki niesamowicie jednak żywiołowy, nieustanne konmoto, tak naprawdę nawet vadagio. Y, o tyle listy intymne, jak sama nazwa wskazuje, y, opowiadają troszeczkę w innej temperaturze. Ja bym może dodał coś takiego. Pierwszy kwartet jest bardziej teatralny. Czasami mi się wydaje, że po prostu tam jest bardzo dużo... Yy, Afektów. Tak. Drugi jest yy, bardziej muzyczny. Yy, Wojtku, widzisz jakieś związki z innymi utworami kwartetowymi, które wówczas yy, powstawały? No Szymanowski to jest rok 1917 i No dokładnie I w tym więc... samym czasie, tak? Bartok trzeci kwartet, czwarty, końc lat dwudziestych, yy, Forêt, Schönberg. czy jednak zupełnie odrębny świat? moim zdaniem odrębny. Pod każdym względem, znaczy tutaj faktycznie ta treść i narracja i e, żywiołowość, ale taka niesonorystyczna, tylko właśnie żywiołowość narracji e, są zupełnie na innym poziomie, jednocześnie ruchliwość właśnie wewnątrz, wewnątrz każdej części. Coś absolutnie wyjątkowego. On się jakby cały czas trzęsie w posadach, ten, ten kwartet. W sensie faktycznie na scenie będąc, trzeba się mocno kontrolować i, i on tak wykonawczo jest. Jakby każdy z instrumentów traktuje bardzo równorzędnie. To akurat nie jest cecha już zupełnie obca dla dzieł z tego okresu, bo przecież u jest dokładnie tak samo i nie tylko u niego. Ale faktycznie to, co wspomniałeś wcześniej o, o tym, jakie to jest ekstrawertyczne dzieło, każda z partii jest tam posunięta jakby do granic możliwości danego instrumentu i muzyka. Gramy właściwie od pierwszej pozycji do ostatniej, ponticello, pizzicato i, i, i co tylko jeszcze. Wychodzimy z siebie, żeby przekazać ten, ten wyjątkowy afekt zapisany w muzyce. Szanowni, przed nami sześć interpretacji. Słucham bez znajomości wykonawców. Do finału powinny dotrzeć dwa wykonania, które wszystko w waszych w rękach i uszach, że tak powiem. Po pierwszej rundzie pożegnamy dwie interpretacje, po drugiej i trzeciej po jednym. Kryplan jest oczywisty, w każdej części słuchamy kolejnego fragmentu kwartetu, który składa się właśnie z czterech części. Zatem jeżeli jesteście gotowi, to rozpoczynamy. Poproszę o nagranie numer jeden. Daggio con moto, tak rozpoczyna się pierwszy kwartet smyczkowy sonata krojcerowska Losza Janaczka. To było nasze nagranie numer jeden i poproszę o interpretację numer dwa. Pierwszy kwartet smyczkowy sonata krojcerowska Leosza Janaczka i dwa pierwsze nagrania, dwójka przed chwilą. Wcześniej jedynka. Trochę mówiliście także o tym, jak ten utwór jest skonstruowany, ważne są motywy, ważne są napięcia. Marku, czy jednak mamy klasyczne tematy, czy wszystko tutaj tak się zazębia, że właściwie trudno jest mówić ja o myślę, też, że to są regularnym? Tak, to są tak krótkie formy wypowiedzi, że chyba trudno to nazwać aż bardzo tematem. To są właśnie chyba te motywy, które się tutaj będą kotłować nieustannie i one stanowią też właśnie cały czas o tej fakturze niesamowicie porwanej, takiej, która tak naprawdę nie doprowadza nas nigdy do konkluzji, tylko za chwilę ta myśl jest przejmowana przez kolejną jakby wypowiedź, kolejny nerw kompozytora, ale już z tych dwóch wykonań jakby widzimy, jak, jak daleko można się posunąć jakby w takim swoistym pojmowaniu tego, co kompozytor zapisał i w zasadzie jak obydwa te podejścia, pomimo tego, że są od siebie troszkę inne, są ciekawe. To czym się różniły? Jak dla mnie ta pierwsza propozycja, nazwijmy to, żeby to było takie trochę odczytanie klasyczne, jakby takie powiedzmy, jakbyśmy sięgnęli, nie wiem, po Brahmsa, późnego Beethovena. Było w tym więcej precyzji, nie, nie jest to może najlepsze słowo. Te części Adagio wykonawcy próbowali troszeczkę od siebie jakby odróżniać, wprowadzać jakąś taką ewolucję tego, tego pojawiającego się nieustannie motywu. Takie troszkę rozkołysane moto pierwsze, Gdzieś tam właśnie igranie z czasem pomiędzy pauzami generalnymi. Drugie wykonanie było troszkę bardziej takie dramaturgiczne. Z kolei tutaj większe też te ambitusy dynamiczne, bo na przykład pianissimo rzeczywiście takie bardzo odległe, a jednocześnie con moto dużo bardziej pulsujące. Miało się wrażenie, że ten temat, który się przewija przez cztery instrumenty jest trochę taki bardziej ludyczny niż klasyczny. Marcinie, to zapytam Cię tak, którzy z tych artystów czytali to ustoje? <grym> Właśnie wbrew pozoru, mi się wydaje, że bardziej pierwszy niż drugi. Ale nie wiem, cały czas czekam. Nie, dobrze. No znaczy ale... nie, bo są piękne nagrania oba. Mi się podobały, tylko wiem, że na przykład ani jeden, ani drugi kwartet nie odczytał do końca tego, co Janaczek tam chciał. Czyli na przykład, że na samym początku tam każda ta wstawka jest w jeszcze większym napięciu, bo są szybsze tempa. A oni cały czas grają te same. A za każdym razem, jak te trzy instrumenty się pojawiają, one za każdym razem są ciuteńkę szybciej. I tak samo te ta ra, tam ta-ta-pam, one też są coraz bardziej napięte. Gdybym nie wiedział, to by mi się to w ogóle bardzo podobało i mi się dalej bardzo podoba. Nie, no, ale wiesz, się, w związku tutaj... z tym inaczej na to patrzysz. Tak, ale napisałem sobie na przykład, że ten drugi miał dla mnie fajną koncepcję i to jest w ogóle inaczej niż Marek powiedział, to jest w ogóle niezłe, że dla mnie on był mniej skontrastowany, ale za to bardziej narracyjno, taki, taka żałość tam większa płynęła. Ten pierwszy był taki bardzo zwarty i skontrastowany właśnie a ten drugi właśnie, że jakoś taka nuta smutku była. Wojtku, co ty na to? Ja myślę, że to są dwa bardzo ciekawe nagrania i że to, co powiedział Marcin odnośnie odczytania tekstu i na przykład tych różnic agogicznych czy tempowych, to będzie problem dzisiaj, bo Janaczek był ponad jednym z tych kompozytorów, którzy bardzo dużo zmieniali w swoich dziełach już na etapie pracy z muzykami i tak jak wiemy, mamy do wglądu teraz kilka wersji partytury i każda z nich chce być bardziej autentyczna, prawdziwa, czeska. I każdy z jej autorów chce mieć rację. I to, co na przykład mówisz o tempach, nie jest we wszystkich partyturach wpisane. Mhm. Więc pewnie będziemy dzisiaj nieraz się spierać, czy też mieć różny stosunek emocjonalny do tego, co widzimy w nutach i tego, co słyszymy. Chociażby z uwagi na nasze przyzwyczajenia. I tak naprawdę myślę, że tylko Janaczek wie, co tak naprawdę chciałby dziś, a myślę, że jutro mogłoby być to też coś nieco innego. Więc chyba powinniśmy próbować oceniać każdy z tych nagrań jakby osobno, jako spójny obraz, który ma jakiś sens i ważyć może w sobie, co nas osobiście przekonuje, ale chyba nie ma jednej, tak jak w muzyce na szczęście, nie ma jednej, jednej prawdy. A tak, czy, czy jeśli chodzi o partyturę, to wiadomo, która była ostatnia? jednak jeżeli poprawiał i poprawiał, to jest trochę jak z Symfoniami Malera, nie? że on lubił poprawiać i zawsze jest ta ostatnia. No tak, ale to też nie, nie o tym pewnie powinno być nasze no tak. podpanie. Tak, od razu panowie, no, gdybyśmy mieli taką okazję, to byśmy poprosili Janaczka o wzięcie udziału w Trybunale. Natomiast to jednak my przede wszystkim mamy tutaj zdecydować i to są także nasze tutaj wybory i wasze wybory. Co wam się podoba i co jest najbliższe? waszemu rozumieniu kwartetów Jana. Tak. Ja, jeśli mogę tylko odwołać się już nie Bardzo do y, partytur, tylko faktycznie do tych pięknych dwóch wykonów, to wydaje mi się, że drugie było mm, wykonanie numer dwa było wcześniej nagranym wykonaniem e, i ja słyszę to i w charakterystyce dźwięku i w sposobie gry na instrumentach i mi osobiście brakuje w tym nagraniu takiej jakościowej żarliwości spełnią ali kwotów, tak bym to nazwał, a jednocześnie artykulacji, która by bardziej była przejrzysta. I akurat pod tymi względami wolałem wykonanie numer jeden, natomiast ono było faktycznie, też porównując je, nieco bardziej zachowawcze, ale jakościowe, co, co do mnie bardzo przemawia. Pierwsze dwie interpretacje poza nami. Wracamy do muzyki, do pierwszego kwartetu smyczkowego. Sonata krojcerowska, Leosza Janaczka. Poproszę o nagranie numer 3. Thank you. Tak rozpoczyna się pierwszy kwartet smyczkowy Sonata krojcerowska, Leosza Janaczka. To była nasza trójka i słuchamy czwórki. To była nasza czwórka i pierwszy kwartet smyczkowy sonata krojcerowska, Losza Janaczka. Czwórka, wcześniej trójka. Marcinie, po pierwszej parze byłeś nieco strapiony, poszukując ideału. Nie? Mi się Teraz przekazało. wszystko jest już okej, okay? lepiej? <grym> wszystko jest zawsze dobrze. Dobrze. <grym> to jest w ogóle niesamowite, że kwartet, który ma tak bardzo dużo w sobie informacji, jak zagrać, można tak bardzo różnie zagrać mimo wszystko. To jest chyba najpiękniejsza Na szczęście. Tak. To jest wspaniałe. I no teraz z tych kwartetów, które usłyszeliśmy dwa ostatnie. Czyli trójka i czwórka. Tak. Trójka. Wspaniała napisała. Bardzo mi się podobało. Bardzo... Tylko najbardziej skontrastowana taka też i niepokojąca. Dużo było takich nagłych napięć. To, co w tym kwartecie jakby najbardziej szukam. Były te zmiany fajne tempa o którym mówiłem na początku. To mi się podoba, bo to po prostu ja lubię w tym kwartecie, nie? że to jakby dąży do czegoś cały czas i jesteśmy, mówiąc teatralnie właśnie, że cały czas jest... To w momencie, kiedy napięcie. pojawiał się temat, tak? Na, na samym początku w ogóle, nie? że każde wejście powoduje, że ja nigdy nie jestem taki sam. Nie ma takiej emocji, że drugi raz wskakuję w to samo, więc ten kwartet to zrobił. Natomiast czwarty kwartet w ogóle grał bardzo romantycznie, tak spokojnie, Dbali o melodię bardzo, takie miałem wrażenie. Ale nie było pazura. Ale to też koncepcja, no. też jakbym słuchał nie tutaj, tylko w domu, to bym sobie słuchał i było mi naprawdę wspaniale. To mówię znaczy, wszystko. że jest ci źle tutaj? Nie, hmm? mówię tylko, że tu już to trzeba wiedzieć. powiedzieć. <śmiech> <śmiech> więc, <śmiech> więc tak, no inna zupełnie, zupełnie odmienna koncepcja od tego trzeciego. To była chyba najdalsza para interpretacyjna. Marku. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że każdy z nas jakby przepuszcza tą muzykę przez własny filtr i właśnie dostrzegamy w niej czasem rzeczy od siebie odległe. I to jest chyba w tym najciekawsze. Ja taką ewolucję partytury bardziej odczułem w czwartym wykonaniu właśnie. I dla mnie te tempa gdzieś tam miały w sobie taką podskórną ewolucję. Czwórka też dla mnie oczywiście była bardziej liryczna, taka skupiona właśnie na tym, żeby te motywy liryczne postawić z przodu ale też czarowała kolorami. I co było też bardzo ciekawe, to to KonMoto, które się pojawiało naprzemiennie z Adagio, za każdym razem wnosiło taką lekką frywolność. I to KonMoto, które szczególnie jest przed trójką, bardzo pięknie ukazywało taką autonomię tych partii, kiedy te czwórki na trójki tam się tak przelewały. Nie było w tym jakiejś takiej, powiedziałbym, automatyzmu maszyny, tylko naprawdę ten idiom ludzki tam się bardzo pięknie mienił. E, bardzo mi się też podobały te motywy w piątce, czyli w Adagio, gdzie te triole w, najpierw w partii altówki, potem w partii wiolonczeli. Takie naprawdę e, soczyście podane. Także e, czwórka ma w sobie coś ciekawego. Oczywiście trójka była bardziej drapieżna. Nawet można powiedzieć, że ten fragment e, vivo który jest tutaj w partyturze oznaczony jako forte, to On był taki naprawdę już no na skraju, że tak powiem, możliwości brzmieniowych, ale to było bardzo poruszające wykonanie. Też bardzo ruchliwe te konmota wszystkie. Przed trójką może spodziewałem się, że to, to konmoto, które znowu się pojawi, ono przyniesie troszkę takiego więcej uspokojenia, jakby takiego troszeczkę powiedzmy jasnego światła. Tu mi może odrobina tego zabrakło, ale tu w sumie jest trudno się czegokolwiek przyczepić we wszystkim. W tych czterech wykonaniach? I Wojtku. Tak, to zaczyna być trudne. A nikt nie mówił, że będzie nie. łatwo i miło. Miło jest, jak najbardziej. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. Ja oczywiście zauważam piękno obydwóch nagrań i faktycznie ten liryzm czwartego wykonania. Mnie w czwartym osobiście trochę y, mierziła intonacja zespołu która była taka lekko napięta cały czas i myślę, że to jakaś specyfika po prostu tego wykonania. Nie był to element dominujący, ale trudno tego nie zauważyć. Natomiast w trzecim nagraniu bardzo mnie przekonało kilka zabiegów agogicznych. Chyba najbardziej to wyciszenie w w ostatnim adagzie, którego słuchamy, mhm. tam jakby cała narracja się zupełnie zawiesiła i przez chwilę było wszystko zupełnie dobrze, jakby nic nie zapowiadało dramatu kolejnych, kolejnych części. To powiedzmy, że ta adagze to ma cztery takty tak naprawdę. No mhm. więc my mówimy już naprawdę tak o, o tak, no mówimy każdym... o tych motywach, o komórkach malutkich. Tak, ziarenku maku najmniejszym. Nie zastanawiam takie elementy, jak na przykład akord pizzicato, który też każdy z zespołów wykonuje zupełnie. W innym czasie też. W innym czasie. Inną, tak. in, co innego zupełnie to, to, to, to pizzicato Jest końcem i, i początkiem. Wyraża. Ciekawe. Jeszcze jedna para przed nami. Będzie dobrze. Poproszę o nagranie numer 5. Tak brzmi nasza piątka w pierwszym kwartecie smyczkowym. Sonata krojcerowska, Leosza Janaczka i poproszę o interpretację numer sześć. Adagio Konmoto. Tak rozpoczyna się pierwsza część pierwszego kwartetu smyczkowego Losza Janaczka. Szóstka przed momentem, wcześniej piątka, czyli znamy już wszystkie interpretacje, które zagrają nam w dzisiejszym Trybunale. Wojtku, coś zdarzyło się w tej parze nowego, innego, czego nie było wcześniej? Tak i nie. Na pewno najwięcej mojej uwagi nagranie piąte przykuło. Ale jest dla mnie taką zagadką trochę to nagranie, w sensie w pierwszej chwili wydaje mi się mocno archaiczne. Natomiast na pewno niesie w sobie coś ciekawego, tylko ja wyczułem niesłabnące zmaganie się z materią w tym nagraniu. I tak jak generalnie dla każdego muzyka to oderwanie się od niej i zespojenie z muzyką ideą ma być nadrzędną wartością. Jakby pominięcie instrumentu, tak? Tutaj byliśmy zupełnie jakby na drugim biegunie tej sytuacji w moim odczuciu. Ale w kontekście tego dzieła w sumie niosło to bardzo ciekawą jakość. Znaczy nie jest to nagranie, którego chciałbym słuchać wielokrotnie. Natomiast nawitałem sobie, że tutaj była piękna żałość momentami. I, I to była taka żałość trochę, nie wiem, czy zaplanowana, czy, czy, czy będąca wynikiem jakichś różnych e, bardzo ludzkich zależności. Smutno nam, że to gramy. Mhm. Może. No Ale tych określeń tutaj jest mnóstwo. Melancholijnie, lamentacyjnie, z desperacją, cały słownik. Tak, więc tak jak mówię, mocno mi to zajęło, bo w pierwszym momencie... Nie chciałem kontynuować słuchania, a, a z drugiej strony jakby chciałem zrozumieć... Nie czemu? miałeś innego wyjścia i to, jednak... To też, zrozumieć. prawda. Ale chciałem zrozumieć, y, jaki sens tej można z, z tego nagrania, jaką wartość wyciągnąć. I taką właśnie wyciągnąłem. Ciekawe było na przykład bardzo ostra y, artykulacja w jednym z, z, z tych fragmentów Largamente. Zupełnie nielirycznie, tylko wręcz tak na granicy jakiegoś gwałtu na instrumencie. Przepraszam, to chyba tak trzeba nazwać. No jest o czym tutaj debatować w kontekście tego wykonania. Do tego stopnia, że to szóste nagranie właściwie tak bardzo, bardzo miękko przyjąłem. W sensie tak prawie bezrefleksyjnie. W sensie tam było wszystko poprawnie i nie dostrzegałem żadnego błędu. Natomiast jednocześnie cały czas przetwarzałem to, to poprzednie. Czyli piątka cię zdenerwowała. Tak. Wyprowadziła ze stanu równowagi. pewnej względnej równowagi. Tak można... <śmiech> Biedna szóstka. <śmiech> Marku, to powiedz coś o szóstce w takim razie. Właśnie moje odczucia propos szóstki są takie, że ona w związku z tym, że w parze z piątką prezentując coś zupełnie zwyczajnego wypadała dosyć atrakcyjnie, ale z drugiej strony jak próbowałem sobie przywołać w pamięci to, co poprzednie pary przyniosły, to ona była bardzo zwyczajna po prostu i jakby chyba nie napawała wielkim zainteresowaniem. Nawiązując tutaj do Wojtka z postrzeżenia propos piątki, ja napisałem sobie tak, że Wykonawcy balansują z barierą smaku, tak jakby przeskoczyli z interpretacji Mozarta do Janaczka i ta bariera materii, którą muszą właśnie, z którą muszą się zmierzyć, powoduje, że oni nie są w stanie w jakiś sposób, nie z powodów technologicznych grania, bo mamy do czynienia tutaj na pewno z bardzo sprawnym aparatem wykonawczym, ale po prostu z powodów estetycznych jakby ta muzyka do nich nie trafia i tak jak te stojące adagio początkowe w zasadzie nie wskazujące nam żadnego kierunku, po czym takie automatyczne konmoto bez jakiegoś cienia troski i przed trójką kolejne konmoto, które z kolei w sumie zastanawialibyśmy się dlaczego tak wolno, nawet jeżeli zaplanujemy, że to każde konmoto będzie przedstawiało trochę inną emocję. Czwórka kompletnie pozbawiona kierunku i tutaj cały czas jakby w mojej głowie dominowało takie poczucie, że, że wykonawcy grają coś, co uważają za trudne. Z powodów chyba bardziej takich mentalnych niż technologicznych, bo mamy tu do czynienia raczej z wykonawcami pierwszej próby. I w tej parze oczywiście szóstka wypadła jakby prezentując się zupełnie swobodnie, co nie znaczy, że była wyjątkowa. Ha, no i ciekawe, co na to Marcin? Ja wam powiem, że w pewnym momencie... Przestałeś słuchać. <laughs> nie, nie. Właśnie przestałem patrzeć w partyturę. A mhm. I... tworzyłeś to ustoja? Tak. Po prostu... Beethovena. Złapałem się na tym, że słuchając szóstki zauważyłem, że przy piątce nie napisałem nic. I potem zacząłem notować piątkę. A o szóstce powiem krótko. Ja sobie napisałem, przepraszam, może będzie mi to wybaczone. Będzie. Za bardzo schematyczne to było. Oni grali blokami. Jakby nie było przejść ze stanu do stanu. A wiadomo, że jak na przykład się bardzo zdenerwujemy i siądziemy na krześle, to nie jesteśmy siedzącymi spokojami przy krześle, tylko mamy w sobie przez pewien czas mnóstwo emocji, bo przed chwilą krzyczeliśmy. I w drugą stronę też to działa. Często. No ale Wojtek się zdenerwował, ale siedzi cały czas spokojnie jeszcze. No to, tam cały czas tym ołówkiem. Staram się. Da. <laughs> Więc klasycznie... Boję się powiedzieć tylko słowa. Akademicko troszkę. Mm -hmm. Nie no, nie się, jesteście z, z gronie akademików szczegół. w końcu. No dokładnie tak. Pewno. Piątka była na tyle inna hmm. niż wszystko do tej pory dla mnie, że słuchałem ją z zaciekawieniem, natomiast to w ogóle nie moja bajka. Mm -hmm. ale po prostu Bardzo piękny eksperyment to był. Jakby trochę tak Wojtek powiedział, że ja nie chciałem tego, ale z drugiej strony tak było to dziwne i ciekawe, że w sumie... Ciekawość taka dziecięca, że, ale co będzie zaraz? Mm -hmm. I też bardzo dziwne nagranie moim zdaniem. I jakby taka dziwna, y, najbardziej oryginalnie, mówię tu w cudzysłowie, zamykam to, y, brzmienie kwartetu. Jakby takie mało kwartetowe, co ja nie uważam, że to jest złe. Bo ale z taką dominacją pierwszych skrzypiec, roku. nawet tam, gdzie powiedzmy inne głosy mają coś ciekawszego do powiedzenia. Tak. Bardzo dziękuję. Dotarliśmy do końca pierwszej rundy naszego dzisiejszego spotkania. Przeżyjcie notatki, jeżeli macie. Wiem, że przy niektórych nagraniach nie było nic notowane. I teraz trochę się boję, no ale musimy odrzucić dwa nagrania. Może, Marku, pokaż panom, jak to się robi, bo widzę w ich oczach pewien niepokój, zdenerwowanie. Znaczy na szczęście jesteśmy też wyposażeni w immunitet i mam nadzieję, że te wszystkie właśnie wyrzucone wykonania potem będą nam darowane. Ja ze swej strony chciałbym zrezygnować z nagrania numer 5 i 6. Aha. A czy nie ma przycisku podnieś rękę i przycisnąć. Właśnie przed chwilą Marek to zrobił. Przycisnął i podniósł rękę i powiedział piątka i szóstka. Ja to notuję. O, tutaj. Zgłaszam wniosek formalny o głosowanie niejawne. <głosy> I teraz czekam na wasze głosy. Mogę wyjść, wrócę. To jest Wojtek czy ja? To jest gotowe. Tak. Ja jestem gotów. Tak, no Wojtek. Ja też. Proszę. Równocześnie? <głosy> Wojtek, tak. proszę. E, ja podziękuję za numer pięć mhm. i... Myślałem o numerze dwa. Dobra. I w takim razie Marcin. Pięć i sześć. Pięć i sześć. Bardzo dziękuję. Mamy werdykt. Trzy głosy na piątkę, dwa głosy na szóstkę. Odpada ostatnia para, czyli rezygnujemy z piątki i z szóstki. Teraz głęboki oddech. Pokazuję wam, tutaj ukrywają się interpretacje. Ja nie wiem, kto się ukrywa pod którym numerem, w związku z tym zaraz będę wszystko wiedział. Nagranie numer 5. Ja myślę, że to jest nagranie jakichś takich, powiedziałbym, wielkich mistrzów, ale od Schuberta i Mozarta, Beethovena. Dobrze. Bardzo I, dobrze. I ten Leosz Janaczek po prostu im nie leżał. Mhm. I ja myślę, że to jest Amadeus trink I to już jest gorzej. Nieco. Ale początek twojej wypowiedzi zacny. Powiedziałbym. Panowie coś powiedzą? Ja wolę nie zgadywać. Nie, no, nie. Wieście przykład ja z Marka. Do końca nie wiem, kto nagrał, więc sobie to... No, ale to... <grym> więc ja wam powiem, to jest nagranie, które powstało w sierpniu 2014 roku w Stanach Zjednoczonych, wytwórnia Hyperion, rok 2015. Czyli tak, Węgrzy, którzy mm, założyli zespół w 1975 roku, ale w 1983 postanowili wybrać wolność i wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Skład oczywiście zmieniał się, chociaż od tego momentu założenia w, w tej chwili w, w oryginalnym składzie pozostaje już tylko wiolonczelista, czyli Andrasz Fejer. To jest Takacz Quartet i płyta wytwórni Hyperion, rok 2015. W życiu nie powiedziałbym, że to jest tak współczesne nagranie. Ja również. Tak, to prawda. Szóstka. Nie mam żadnych, że yy, tak powiem, sugestii co do wykonawców, ale wydaje mi się, że to było nagranie troszkę bardziej współczesne jeszcze niż 2015 rok, ale dosyć zachowawcze. Drugiej części wypowiedzi nie będę komentował, natomiast pierwsze jest nieprawdziwe, bo jest to jeszcze wcześniejsze Wiecznie mylę. nagranie. Panowie coś powiedzą? Że mam strzelić datę? Nie datę, tylko na przykład Możesz to o 20 lat. To na przykład mi pachnie kwartetem Lutosławskiego. Albo starymi nagraniami Mekore String Quartet z Wojtkiem. Nie, naprawdę nie wiem. Nie wiem, nie mam pomyśl. Mhm. Ja obstawiam również młody zespół i nagranie niedawne, ale mhm. najwyraźniej nie. Jakie? Nie, no bo to jest relatywnie niedawno. No Żywot kwartetów wiemy jaki jest, prawda? No to... Bywa dwutygodniowy. Tak. No. Ale bywa też i wielowieloletni. Wielopokoleniowy. Jest... No. To jest relatywnie młody zespół, biorąc pod uwagę żywotność innych kwartetów. Kwartet powstał w 2002 roku. Paweł Has Quartet. Nagranie, które powstało w lipcu 2007 roku. Wytwórnia Suprafon. Rok 2007. Weronika Jaruszkowa, Ewa Karowa, Paweł Nikl i Peter Jaruszek. Świetnie oceniane nagranie w swoim czasie. Zresztą Paweł Haas Quartet, zespół, który rzeczywiście jeśli chodzi o nagrania, ale także i koncerty jest stale obecny w, w Europie, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Mają świetną prasę. To była nasza szóstka. Ja tylko powiem na pożegnanie z numerem 6, mm -hmm. że napisałem sobie, iż ich adagio niosło piękną tęsknotę. Oj, tak kiedy masz urodziny? Jesteśmy, <głos> jesteśmy wzruszeni, naprawdę. Wyślemy im pocztówkę dźwiękową z naszego Trybunału. Rezygnujemy z piątki i szóstki i przechodzimy do rundy drugiej. Kto słucha? Nie błądzi, czyli płytowy Trybunał Dwójki. Zaprasza Jacek Chawryluk. Dziś razem ze mną w studiu Marek Czech, Wojciech Koprowski i Marcin Markowicz. Słuchamy pierwszego kwartetu smyczkowego Leosza Janaczka. Jesteśmy w rundzie drugiej. Część druga. Kon Konmoto. Rozpoczynamy od interpretacji numer jeden. Brzmi nasza interpretacja numer jeden i poproszę o nagranie numer dwa. Skarco KonMoto, czyli druga część pierwszego kwartetu smyczkowego Sonata krojcerowska Losza Janaczka. To może proponuję teraz krótką rundę wrażeń i opinii i będziemy słuchali dalej. Marcinie. To jest skarco, tak? Takie tak. Typowe, może nietypowe, Janaczkowe. Janaczkowe skarco. Pierwszy, pierwszy kwartet mi się bardzo, bardzo podobał. Jakoś wspaniały, nie wiem, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale jakoś brzmienie mają niesamowite i w ogóle pierwszy i drugi skrzypek brzmią identycznie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jak się tam wymieniają, to w ogóle nie było słychać albo w pontyczelach, albo tam na końcu, jak są te triole szalone takie. To w ogóle nie, nie słyszałem różnicy. Może to jeden grał i zmontowali. Może, żeby się ten drugi już nie musiał triolu uczyć. <głosy> Podobał mi się uchwycony klimat skerca. Podobało mi się tak zwane mówiąc... Yy... Młodzieżowym językiem pojechane niektóre rzeczy, czyli z Sol Ponticella na przykład tak są te wszystkie pianissimo rozdrgane takie, to oni naprawdę grali na granicy dźwięku, co nie można powiedzieć o tym drugim kwartecie i muszę przyznać, że chyba przyznaję Wojtkowi rację, że można było tamten zostawić, a ten wpisać na listę. Tamten, czyli który, bo to już piąty. No, piąty no. Tak, ale... Mnie się w tym drugim jakoś przestała podobać po pierwsze intonacja. Tutaj jakoś tak mnie zdziwiło i rozchwiane brzmienie kwartetu. Że nie czuło się takiej spójności, a tu jest bardzo dużo takich elementów, mm. jak to w skerco też, nie? Że muszą być artykulacyjnie bardzo fajnie zagrane, żeby oddać ten charakter. A ja tutaj tego nie czułem trochę. Niestety. Marku, a co czułeś? Ty. Ja mam bardzo podobne spostrzeżenia jak do pierwszej rundy. Dla mnie ta jedynka była... Właśnie zbyt uporządkowana. Powiedzmy, że ta część jest skercem. Ale tak naprawdę w tej nomenklaturze Janaczka to jest po prostu kolejne konmoto. I tu wyłącznie mamy konmoto. I właśnie. I na przykład dwójka podeszła do, do tego motywu bardzo tanecznie. I mi się to podobało. Że ona była taka rozkołysana. Że te kontrasty pomiędzy tymi opadającymi szesnastkami i tymi lirycznymi motywami były takie takie przesadzone właśnie, że było w tym mnóstwo m, takich skrajnych emocji. W jedynce m, miałem poczucie, że to jest wszystko takie bardzo opanowane. To są oczywiście już detale. No ja na przykład w tych Sul ponticellach y, raczej odczułem to, że ta partia, która już odchodziła i ustępowała miejsca kolejnemu instrumentowi, Brak było tego uniesienia na końcu i przekazania tej energii dalej. To z kolei wyraźnie usłyszałem w drugim wykonaniu. To są może małe detale, ale stanowiące tak naprawdę o podejściu do pewnego przerysowywania małych symboli. W pierwszym wykonaniu to piłmoso było po prostu takie mało migocące, jakieś takie bardzo powiedziałbym zaplanowane i rytmiczne. W tym drugim wykonaniu mosso brzmiało bardzo ulotnie. Bardzo ładnie brzmiała i altówka, i wiolonczela. W tym pierwszym wykonaniu altówka troszkę, tak powiedziałbym, odrobinkę mało szlachetnie. Co do intonacji też ostatnie akordy przed, w tym końcowym piłmoso, do którego słuchaliśmy, też powiedziałbym, że dosyć niezbyt precyzyjne. W dwójce oczywiście też zdarzały się jakieś tam małe nieścisłości, ale to wynikało właśnie z tego, tego szaleńczego tańca, który się tam odbywał i mi się to w dwójce bardzo podobało. Wojku, ty chciałeś odrzucić dwójkę po pierwszym etapie. Tak. Przyznaję się bez bicia. Nie, nie, no i co teraz? No i teraz jestem w kłopocie, przynajmniej na pewno przed Markiem. Znaczy tak, obydwa nagrania mi się bardzo podobały. Oby... Nawet dwójka. Nawet dwójka. Mhm. Natomiast temat tego skerca z pierwszego wykonania dużo bardziej do mnie przemówił. Był taki figlarny, płochliwy, delikatny. E, dwójka była utrzymana... Chyba bym taką groteskę tutaj opisał. Nie? Tak, z takim pewnym chłodem i zupełnie, zupełnie dwa różne wykonania. To bardzo ciekawe. W pierwszym momencie wykonanie numer jeden podobało mi się bardziej. Natomiast były obiektywne punkty w partyturze, których nie było. Na przykład nie było forte w tremolach. I teraz pytanie, czy jest wersja partytury, w której tak jest? Czy to była wizja artystyczna? Ale na przykład chyba nie znam mm,